Dzień dobry, witajcie w kolejnej serialowej odsłonie konglomeratu podcastowego. Przed mikrofonami wita się z wami duet, który lubi sobie polecać seriale, a jeszcze bardziej nie zgadzać się w ich temacie. Choć akurat dzisiaj <grych> wydaje mi się, że będzie pod tym względem spokojnie. A więc już przechodząc do sedna, z tej strony wita się z wami Marta, czyli ja – a po drugiej stronie mikrofonu jest Michał Jerry Rakowicz. Hej Jerry. Cześć Marta, witam wszystkich. Zrobiłam to wprowadzenie tak trochę pół żartem, pół serio z tego względu, że mam nadal w pamięci naszą wspaniałą rozmowę o Reniferku, która jest dla mnie taką kwintesencją <śmiech> bardzo takiego twórczego niezgadzania się. To raz, a dwa... Yhm, Wydaje mi się, że podobne emocje towarzyszyły mi teraz też przy oglądaniu serialu, o którym będziemy mówić, zgodnie z tytułem będziemy rozmawiać o dziewięcioro nieznajomych. I rzeczywiście, gdy oglądaliśmy z czerem serial mniej więcej w tym samym czasie, to towarzyszyły mi bardzo różne emocje ze względu na podobieństwo tego serialu do innego serialu, ale... Mm, jakby komentarze Dorego i jego wrażenia też wpływały bardzo mocno na to jak gdzieś te emocje mi e, się <laughs> rozkręcały. Byłam między zachwytem, między niechęcią a zachwytem, więc wydaje mi się, że e, różnorodność wrażeń będzie nam towarzyszyła również w trakcie dzisiejszej rozmowy, tym bardziej, że rozmawiamy już trochę, trochę po, po finale drugiego sezonu mhm, e tak. serialu, więc, więc z jednej strony już, już ten dystans może być, ale może niekoniecznie, może też te emocje będą żywsze, przekonamy się, prawda? A dziewięcioro nieznajomych to jest w ogóle serial y przynajmniej pierwszy sezon, oparty na motywach książki m, autorki Lian Moriarty, która napisała również Wielkie Kłamstewka, które mhm, również stały tak. się serialem. I ciekawa byłam, może od tego zacznijmy, czy serial widziałeś, czy w ogóle, a jeśli tak, to czy miałeś jakieś oczekiwania względem Dziewięcioro Nieznajomych, mając jakby z tyłu głowy to, o czym są Wielkie Kłamstewka? Znaczy to, y, widziałem wielka kłamstewka, ale tylko ten pierwszy sezon, czyli okay. y, właśnie oparty na powieści, bo y, w sumie to są dwa bliźniacze seriale pod kilkoma względami, o, bo to tobie... y, ta sama autorka pierwowzoru rozwój powyżej pierwszego sezonu, który już zakładam jest właśnie autorską kreacją twórców serialu. David i Kelly jako reżyser, jako showrunner obu produkcji. No i Nicole Kidman w roli głównej. Tak. Więc mamy tutaj kilka łączników. Natomiast ja w kontekście wielkich kłamstewek nie miałem absolutnie żadnych oczekiwań mhm. zasiadając do dziewięciorga nieznajomych, dlatego że ja dopiero jak odpaliłem ten serial, to zobaczyłem, że robi go właśnie David i Kelly, pojawiłem się Lian Moriarty i dopiero mi wiesz, wskoczyło do głowy, że to jest właśnie no, wspólna kooperacja po latach serialowa, bo ja zasiadając do tego serialu nie wiedziałem o nim zupełnie nic. Mhm. Ja po prostu mam pewne zaufanie już do Prime Video jeżeli chodzi o produkcje serialowe, tak naprawdę to wydaje mi się, że na tych ich oryginalnych produkcjach to sparzyłem się tylko raz. A co to a było? Wiesz co, ja teraz już nawet nie pamiętam okay. tytułu. To był taki ten ala westernowy serial... A chyba wiem, o czym mówisz. Y... Widzisz, teraz mi, tak mnie zaskoczyłeś, że nawet nazwiska Josh Brolin tam grał. Właśnie, a z, właśnie. A zaraz się sobie przypomnę, jak, jak się, jaki był tytuł tego serialu. Ja pamiętam, że z Dorotą Jędrzejewską -Szpak się bardzo mocno nie zgadzałem w, ote, w ocenie tego serialu. O, peryferia, już widzisz, doszukałem się tak. tytułu. Ja byłem na tyle zniechęcony i zniesmaczony tym pierwszym sezonem, że do drugiego <laughs> nawet nie sięgłem, bo ten serial też miał kontynuację I, i, i to mówię, to jest w zasadzie jedyna wpadka, więc ja mhm. lubię sobie z żoną usiąść i sprawdzić czasem ich serial tak, no po prostu zupełnie na świeżo i jak zobaczyłem te nazwiska, to raczej byłem dobrej myśli i o pierwszym sezonie nic nie nagrałem, bo w zasadzie nikt innego nie oglądał, tutaj z naszej ekipy. No właśnie, to jest w sumie ciekawe, że to jest serial, który jest napakowany gwiazdami, naprawdę nazwiskami dość konkretnymi, a też mam wrażenie, że on tak troszkę jest w cieniu białego lotosu i tak przemyka niezauważalnie tutaj w takim naszym tym blogowo-filmowym świadku. Znaczy, wiesz, to, ja mam wrażenie, że to jest niestety pokłosie po pierwsze tego, że jest na Prime Video, a po drugie mhm. tego, że mamy nadprodukcję wszystkiego. Bo Trochę tak, e, prawda? Z jednej strony ja mam wrażenie, że e, nie wiem, Apple TV Plus to jest taka stacja, której nikt nie ogląda, ale wszyscy się <głos》> pycałem serialami. A z drugiej strony z Prime Video trochę ja mam poczucie, może mylne i w ogóle głupoty teraz gadam, ale że właśnie oni mają bardzo dobre seriale, ale i ludzie je oglądają nawet, ale one nie mają jakiejś większej siły przybicia. Tak naprawdę no raz na jakiś czas, nie wiem, jest jakiś duży tytuł pokroju chłopaków albo negatywnie dyskutowań pierśnienie władzy, ale ale poza tym oni mają przecież tych seriali bardzo dużo, a mówię kolejne te premiery się pojawiają i, i ja o wielu z nich nic nie słyszę tak naprawdę. Coś ty Później, jest. co jest. Co jest zaskakujące, no bo no naprawdę no nie wiem, czy wspaniała pani Maisel, czy ekspatki, czy właśnie chociażby dziewięcioro nieznajomych, czy chociażby ta serialowa wersja pani, pani Smith bardzo nietuzinkowa. No oni naprawdę mają bardzo, bardzo dużo Dobrych serialowych produkcji No zresztą daleko by szukać No omawialiśmy przecież wspólnie Chociażby też produkcję Prima czyli Łowców, no która to też jest właśnie dokładnie takim samym serialem jak Dziewięcioro Nieznajomych, czyli dobra produkcja, <laughs> dobre walory produkcyjne, solidna ekipa i aktorska i producencka i, i tak ten serial jak jakiejś wiesz, du mhm. dużej rozpoznawalności nie ma. Ja myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy, bo to o czym mówisz wydaje mi się przewija się w tym jak ten serial wygląda i jak ten serial jest w ogóle Odbierany, bo przed naszą rozmową przeczytałam sobie tak na szybko jakieś nagłówki z recenzji, mm -hmm. szczególnie drugiego sezonu, no i on był bardzo krytycznie odbierany, tylko że ta krytyka miałam wrażenie, sprowadzała się do, nie tyle do samego serialu, co do tego, jakie wyobrażenie było o, o tym serialu, wiesz, porównując właśnie do Białego Lotosu. Chociaż bardzo będę się starała, żeby Biały Lotos jednak nie wybrzmiewał tutaj aż za bardzo, żebyśmy wrócili do niego w osobnym odcinku. Ale jednak no, w tych recenzjach ten argument bardzo mocno się przewijał, więc na pewno do tego wrócimy, a jeszcze mm, tak na sekundę wracając do wielkich kłamstewek, bo ja przyznam ci się, że nie widziałam serialu, książki też niestety nie czytałam. To bardzo a polecam. Tak? O, no to super, to będę miała w pamięci. Ale ciekawa jestem, czy tutaj na przykład też jakieś tematyczne podobieństwa były, no bo nie, mówimy... Nie, nie, nie. nie, nie. Czy nie, to są nie, zupełnie nie. inne w mojej, rzeczy? W mojej ocenie to są zupełnie inne rzeczy. Wielkie kłamstewka to jest mimo wszystko, bo to mimo wszystko to się bierze z tego, że to jest w dużej mierze historia obyczajowa, skupiona okay. wokół pewnej grupy kobiet i ich perypetii, ale jest historia kryminalna, bo tam jednak mhm. na pierwszym planie jest pewne morderstwo i my śledzimy po prostu pewne śledztwo i szukamy rozwiązania, zagadki. A no jednak Dziewięcioro Nieznajomych jest zupełnie innym serialem. nie, Zupełnie okay. stawiającym na, na inne akcenty. Także nie, tu, tutaj no, ja bym nie, nie szukał jakichś okay. wielkich podobieństw. Natomiast, bo tak mnie ciągnie cały czas za język, a powiedz mi chociaż <laughs> tyle, nie, czy ty w ogóle Dziewięcioro Nieznajomych ten pierwszy sezon widziałaś jakoś też premierowo, czy teraz sięgnęłaś do przy okazji właśnie tej premiery drugiego sezonu. Wiesz co, ja obejrzałam, już nie pamiętam, czy to było stricte premierowo, ale obejrzałam go już jakiś czas temu Chyba jakoś po tym, gdy skończyłam pierwszy sezon Białego Lotosu, który uh -huh. no, tak naprawdę ukazał się w dokładnie tym samym roku co Dziewięcioro Nieznajomych i tak bardzo mi się spodobał, że byłam trochę głodna podobnych historii i jakoś tak zupełnie przypadkowo dowiedziałam się właśnie o tym, że na Prime znajduje się ten serial, chociaż... To, co mnie uderzyło w takim pierwszym jakimś rozpoznaniu i obczajaniu tematu, to to, jak wiele osób właśnie pisało o tym serialu, że no, to jest gorsza wersja Białego Lotosu, bieda, wersja Białego Lotosu i wydaje mi się, że to przekonanie pokutuje również wokół drugiego sezonu, a tymczasem ten sezon dał mi naprawdę dużo radochy i, i wydaje mi się, że jest zupełnie czymś innym od Białego Lotosu a jednak te kalki takie recenzenckie czy, czy opiniowe no, się bardzo mocno pojawiają. To jest trochę zabawne, no bo tak naprawdę w drugim sezonie dziewięcioro nieznajomych, dziewięciorga nieznajomych widzimy aktora z pierwszego sezonu Białego Lotosu, mhm, więc tak, tutaj tak, tak, te migracje są bardzo, bardzo mocne. Ale kurczę, mam takie wrażenie, że tego typu opinie jednak robią dużą krzywdę temu serialowi, który wydaje mi się, i to w zasadzie jest po części twoja zasługa, Jerry, dlatego we wprowadzeniu zaznaczyłam, że twoje komentarze na drugiego, na, na temat drugiego sezonu gdzieś też rzuciły mi nowe światło na, na różne tematy. Wydaje mi się, że dziewięcioro nieznajomych jednak Teoretycznie gryzie ten sam temat, co Biały Lotos, ale z zupełnie innej strony, więc, więc jednak bardzo bym chciała, żeby, żeby ta nasza rozmowa nie była na zasadzie porównywania, co raczej mhm. właśnie rozkminy, o co tak naprawdę w tym serialu chodzi, prawda? To jest w ogóle temat, mam wrażenie, o tyle ciężki w, w kontekście powiedzenia czegoś nowego i w zasadzie od tego tematu trochę chciałam zacząć już taką naszą konkretną rozmowę mowy na temat tej produkcji, bo nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że czy w ogóle to ci się rzuciło w oczy, czy oglądałeś te filmy, że tak parę lat temu mieliśmy prawdziwe zatrzęsienie filmów spod znaku It the Rich. No bo tak, w mhm. 22 w Trójkącie dostaje Złotą Palmę. W filmie gra Dolly De Leon, która... No, zagrała fenomenalną postać w drugiej sezonie dziewięć Organie Znajomych. No ale tak, mieliśmy jeszcze Manny z Ralfem, Ralfem Feinsem. Mieliśmy Glasonion, Saltburn. I tych filmów była cała masa, mam wrażenie. I, I też chodzi o to, że one, przynajmniej takie ja miałam odczucie, że premierowały praktycznie w tym samym czasie. Że tymi historiami nas bombardowano. I ciekawa jestem, jak to wyglądało u Ciebie. Czy miałeś jakieś zmęczenie materiału w tym temacie, które być może rzuciło Ci się na nastawienie do serialu, czy, czy raczej gdzieś te filmy Ci umykały? to, ja po pierwsze nie widziałem większości tych filmów, bo widziałem chyba tylko Glass Onion z tych, które wymieniłaś, ale to dosyć celowo, bo ja trochę... Na, nie, nie, nie powiem, że neguję, ale jakoś mm -hmm. mnie zniechęca jakby taka łatka właśnie kolejnego filmu spod właśnie syl, szyldu Idritch, bo mam wrażenie, że to nie jest jakoś specjalnie świeże mm -hmm. z jednej strony. Z drugiej strony ja na przykład absolutnie nie załapałem się na Szał na Biały Lotos. No i tu się na pewno nie będziemy zgadzać, jak już do podcastu Dokładnie. o Białym Lotosie siądziemy, bo kiedy z kolei ty mnie namówiłaś, żeby po ten serial sięgnąć, to ja w sumie się dosyć mocno odbiłem od tego serialu. On mi się całościowo nie podobał. I przede wszystkim, to zanim się w to wszystko wgryziemy, to ja bym tak od siebie rzucił dwie rzeczy. Że po pierwsze, ja mam wrażenie, że to jest jednak zupełnie inny fabularnie i koncepcyjnie serial i wydaje mi się, że ta łatka, tak jak powiedziałaś, zresztą bardzo słusznie, że to jest jakiś taki m, biały lotos dla ubogich, mu zwyczajnie <grych> szkodzi, y, pomijając mm. już, że po prostu jest y, krzywdząca, no bo to jest serial na podstawie powieści, która chyba była wcześniejsza niż biały lotos, więc to tak, już, bo powieść... abstrahując od wszystkiego, to wiesz, to, to, to tutaj mm. też by się przydało wiedzieć, co było najpierw, nie? Tak, powieść ukazała się y w 2018 roku w Polsce rok później, więc no to nadal były dwa lata przed Białym Lotosem. Zresztą no umówmy się, sam koncept, nie wiem, grupki bogaczy w jakimś miejscu skupionych, no to nie jest nic nowego, tylko no mam wrażenie, że w ostatnich latach była pewna taka koniunktura, moda na to, żeby te e, historie powstawały. I, I pytam cię o to, bo ja e, miałam w pewnym momencie wrażenie takiego bardzo mocnego przesytu. I na przykład w Trójkącie oglądamy z takim poczuciem zmęczenia, że kolejny raz to samo. To samo. Mhm. Tak, kolejny raz ta sama historia, no ileż można. I jest w tym jakiś, jakiś taki e, cyniczny wydźwięk, że e, hollywoodzka elita kręci nam filmy o tym, e, jacy cynicznie są e, członkowie elit na tym naszym pięknym tak, a, a, świecie. Ale, ale wiesz mhm. to, to jest właśnie jeszcze druga rzecz, która wydaje mi się bardzo mocno akurat różnicuje dziewięcioro nieznajomych od białego lotosu, to to, że tak naprawdę to wydaje mi się, że w ogóle trudno jest wpisywać ten serial właśnie w taką konwencję z podgatunku Idritch, bo mm -hmm. zwróć uwagę, że i pierwszy sezon, trochę mniej, ale też, ale w szczególności drugi, on tak naprawdę nie skupia się na tylko i wyłącznie, nie wiem, jakichś uprzywilejowanych postaciach. Nowość, I, I co więcej, ja mam wrażenie, że nawet te postacie, które są w pewien sposób, nie wiem, uprzywilejowane, jak, nie wiem, mamy w pierwszym sezonie jakichś aktorów, czy biznesmenów, albo jakichś tam celebrytów, albo w drugim sezonie, nie, no przecież w zasadzie głównym szwarc charakterem jest po prostu jakiś tam multimilioner, tak? to one Cudowny są Mark bardzo Strong niejednoznaczne i... Tak. Y to co, to co też mi się jakby bardzo podoba w kontekście jakby podejścia do tematu to, że tam gdzie Biały Lotos bierze grupkę bogaczy i w zasadzie ich obśmiewa, co powoduje, że ja oglądając trzy sezony Białego Lotosu ciórkiem to dopiero w, na etapie trzeciego sezonu znalazłem pierwszą sympatyczną, czy sympatyczne postacie, którym się dało jakoś tam kibicować, które dostały katastrofalnie rozwiązany swój wątek ale Oj, to zary, zostawmy na czuję, przyszłość że... Czuję, że sukcesja by nie podeszła. A, a, a wiesz, a tutaj nawet jeżeli te postaci są, nie wiem, jakoś antypatyczne, odrzucające, dziwaczne, to one wszystkie albo dają się polubić, mam wrażenie, albo przynajmniej my jesteśmy w stanie je zrozumieć. I tu jest też fajny ten punkt wyjścia, to, że mamy grupkę osób, które przyjeżdżają na jakąś właśnie tę nowatorską terapię, no bo w zasadzie mhm. to, jest, to jest ten haczyk i w pierwszym i w drugim sezonie, nie? Mamy tę Maszę, y, którą gra Nicole Kidman, która po prostu eksperymentuje z psylocybiną, y, co, co notabene mnie też bawi, bo wydaje mi się, że psylocybina to jest takie nowe LSD y, teraz y, właśnie <śmiech> dla niektórych, y, którzy myślą, że psylocybina załatwi dosłownie wszystko, no i y, ona prowadzi taką w zasadzie eksperymentalną terapię trochę w pierwszym sezonie wbrew nawet początkowo tym ludziom, czy, czy bez ich wiedzy, w drugim już nieco bardziej świadomie, ale... Ale to jest jakoś interesujące, że mamy grupkę połamanych ludzi, którzy w zasadzie znajdują się w jakimś ośrodku, który jest ośrodkiem terapeutycznym. I to samo to, sam ten punkt wyjścia już wydaje mi się nadaje zupełnie inną dynamikę całej tej opowieści. No bo jednak Biały Lotos to jest właśnie dokładnie idyllicznie. Mamy grupę Bogoli w jakimś tam kurorcie. Którzy są obśmiewani na różne sposoby, nie? A tutaj przez to, że mamy grupę różnorodnych postaci, które są odcięte od świata, ale przyjeżdżają do, do tego miejsca, żeby przepracować różne swoje traumy, demony itd., itd. To mówię to wydaje mi się, że to jest bardzo taki interesujący punkt wyjścia, nie? No właśnie, trochę bym chciała pójść dalej tą myślą, bo to, co mm, zaskoczyło mnie w jednej z recenzji, szczególnie drugiego sezonu, to był zarzut, że mm, dziewięcioro nieznajomych operuje językiem oderwanym jakby od prawdziwego życia, od prawdziwych ludzi, że o, nikt proszę. tak nie mówi, jak mówi się w dziewięciore nieznajomych. I powiem ci, że bardzo mocno zaskoczył mnie ten, ten argument, bo wydaje mi się, że właśnie ta pewna teatralność, niepowaga, dziwność, jest dużym atutem tej produkcji, która mhm. wbrew, po, wbrew temu, że podnosi bardzo ciężkie, mocne, trudne tematy, to nie traktuje siebie zbyt serio. I to był dla mnie duży atut w tym, wiesz, takim całym świadku tych yy, satyr na bogaczy i jak bardzo mamy dystans do tego, o czym opowiadamy, że tutaj rzeczywiście ten dystans było czuć. I wydaje mi się, że też dzięki temu, że to wszystko jest takie napompowane, że ta masza jest jest takim, wiesz, stereotypowym guru, jakimś takim niemalże sekciarskim. Do tego Rosjankę. I do co tego jest, Rosjankę, To dokładnie. też wydaje mi się, że to, wiesz, jest pewien taki stereotyp nie, uduchowionej nie, gdzieś tak. tam, nie wiem, blisko ziemi i tak dalej. Właśnie dlatego też na początku powiedziałam, że mam wrażenie, że wielu recenzentom jakby ta kalka białego lotosu bardzo mocno rzuca się na odbiór dziewięcioro nieznajomych, bo właśnie Masza spotykała się z wieloma zarzu zarzutami jako pewnego rodzaju karykatura w tej swojej specyficznej peruce, szczególnie w drugim sezonie, specyficznym sposobie bycia, mówienia. No, ale ja jestem raczej na takiej pozycji, że właśnie o to chodzi, że właśnie o tą niepowagę, o tą lekkość, o, ten, o to wpuszczenie powietrza do tej historii chodzi. W drugim sezonie może to nie było aż tak odczuwalne, bo dla mnie to był sezon jednak bardziej na serio i bardziej przejmujący, ale w pierwszym sezonie mam wrażenie, że, że to jest odczuwalne, że ten serial jest właśnie taki narkotyczny, dziwaczny, kampowy, ale mam wrażenie, że od tego wielu widzów się odbiło. Jak to było u ciebie? No, ja rozumiem, że od tego można się odbić, natomiast wydaje mi się, że tak jak tutaj zasugerowałaś, już w tym tkwi paradoksalnie jego siła i pewien urok. Tym bardziej, że weźmy pod uwagę to, że o ile jakby postać Maszy, tej naszej głównej bohaterki, która spina tak naprawdę całą tę historię, która jest z postacią no, tyle z jednej strony jakoś tam stereotypową, no bo właśnie tutaj mówię Rosjanka jakaś uduchowiona, cuda <grym> tak. na kiju, więc, więc to pachnie stereotypem na kilometr, ale to jest też nietuzinkowa postać, no bo mamy tę traumę zaszytą śmierć dziecka i inne jej jakby elementy jej historii, które stopniowo ujawniamy, które już powodują, że ona taka zupełnie jednoznaczna nie jest, ale jeżeli chodzi o tę niepowagę, to ja mówię, że to jest pewna siła, bo z jednej strony mamy tutaj serial o traumach i bolesnych przeżyciach, no bo mhm. nie wiem, w pierwszym sezonie mieliśmy tę rodzinę, która boryka się ze śmiercią syna samobójczą, albo mamy jakichś ludzi, którym no w sumie w życiu nie wyszło, albo mamy jakąś tam parę, która przechodzi kryzys w związku i といえつつ interesujące dla mnie, że to jest w sumie sztuczna sytuacja, sztucznie wykreowana, mm -hmm. w tym sensie, że oni się znajdują nie, w tym ośrodku, zostają odcięci od świata, pozbawieni elektroniki, faszerowani narkotykami i jeszcze z różnego rodzaju zajęciami dziwnymi, które mają ich właśnie, nie wiem, otworzyć, kopanie uduchowić. Grobu. Tak, kopanie grobu na przykład, nie? To, to dokładnie jest świetna scena w pierwszym sezonie. Tak. I, i, Wiesz, i te zajęcia są właśnie dziwaczne i ja y, widziałem tę niepowagę, ale też jakby bardzo y, empatyzowałem z tymi postaciami, no bo we mnie też by była duża niezgoda często na, y, y, wiesz, te głupoty, które Masza im tam próbuje zaserwować y, y, właśnie tak coachingowo, nie? że coś tu muszą się przełamać, otworzyć itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... Przez to, że ta sytuacja jest taka no, w swoich założeniach dziwaczna, niestandardowa i jakoś tam wymuszona, no to my widzimy, jak te postaci trochę ze sobą i z tą sytuacją walczą. No i walczą tak, jak ludzie walczą z taką sytuacją. No właśnie czasem humorą, humorem, czasem niepowagą, złością, wyparciem, nie wiem, niechęcią. I dla mnie dużą wartością tego serialu jest właśnie to, że my widzimy te bardzo różne reakcje na tę wyjściową sytuację. I postaci bardzo mocno ewoluują, ewoluują w toku historii. To jest yy, właśnie no, ten biały lotos będzie nam tu powracał, skoro mm -hmm. tak recenzenci lubią yy, się do niego odnosić, <grym> tak. co moim zdaniem naprawdę nie ma sensu, no ale już pociągnę to. Yy, yy, no właśnie dla mnie to jest jedna z, z najczelnych wad białego lotosu, że ja mam poczucie, że te postaci przyjeżdżają na, yy, do kurortu. Coś tam się dzieje, w zasadzie ta historia do niczego nie zmierza, bo te postaci niczego się nie uczą i wyjeżdżają z tego kurortu. A tutaj ja mam wrażenie, że wszystkie postaci, które wchodzą do ośrodka, czy to w pierwszym sezonie, czy do ośrodka w drugim sezonie, dla nich ta terapia, to spotkanie jednak jest bardzo... No, nie wiem, bardzo wpływające na ich życie, że tutaj w zasadzie nie ma, nie ma żadnej postaci, która by była taka sama jak na wejściu i to jest fajne i to też jest w nieoczywisty sposób robione bo to nie jest wcale tak jakby się mogło wydawać, nie wiem, że to jest pochwała właśnie y, terapii maszy, narkotyków i tak dalej, bo przecież niektóre te postaci y, po prostu, y, nie wiem przepracowują swoje traumy godzą się ze swoją sytuacją albo cokolwiek innego y, nie wiem, tylko poprzez interakcję z innym y, nieznajomym albo nieznajomą, albo y, przez jakąś taką autorefleksję Albo przez to, że nie wiem, będąc odcięty od czy odcięta od wszystkiego, nagle mają chwilę czasu, żeby się zatrzymać. No to, to jest dla mnie coś naprawdę interesującego, jak, jak te historie są prowadzone po prostu pod tym kątem. Mhm. Zobacz w ogóle, jaki tutaj się nam kreuje obraz. Bo słuchając ciebie miałam takie wrażenie, zresztą oglądając serial również, że tutaj jakby ten faktor tego bogactwa, tego uprzywilejowania, jest tak jakby dodatkiem do tej historii, mm -hmm, że, tak. że tutaj tak naprawdę nie o to chodzi. W wielu tych produkcjach już, już nawet nie nawiązując do tego Białego Lotosu, który się jakby nasuwa sam przez siebie, ale ogólnie do tego nurtu właśnie tego typu filmów, miałam takie wrażenie, że chodziło w nich o to, żeby... Mm, zobaczyć, co, co za głupiego znowu zrobią bogacze. W jakie mm -hmm. głupie relacje znowu się wkręcą, że to jest jakby cały, yy, cały deal, nie? Że, że oglądamy mm -hmm, tak. te, te rzeczy po to, żeby, żeby właśnie zobaczyć i pośmiać się z tych uprzywilejowanych bogaczy. Natomiast w dziewięciorgu Nieznajomych, szczególnie w drugim sezonie, który jest dla mnie m, pod wieloma względami naprawdę dużo lepszy od, od pierwszego. Mm -hmm. i jakby ten faktor tego bogactwa w ogóle schodzi na drugi plan. Okej, okay, mamy tutaj tego multimilionera, w którego no fantastycznie wciela się Mark Strong. Tak, świetny jest. Tak, którego oglądanie na, na ekranie jest zawsze dużą przyjemnością, ale zobacz jak jego wątek jest poprowadzony. On jest teoretycznie, on jest tam gdzieś wspominany od pierwszego odcinka, jest trochę takim duchem na początku. Stopniowo zostaje wprowadzany, ale tak naprawdę to jego bogactwo jest nam opowiedziane przez jego syna, który z różnych względów czuje się opuszczony, czuje się naznaczony tym nieobecnym ojcem. I tak naprawdę to jest tutaj... Sednem tej historii. I wydaje mi się, że w wielu, w zasadzie we wszystkich wątkach w pierwszym i w drugim sezonie o to chodzi. No przecież, tak naprawdę, mamy też właśnie postać zakonnicy, w którą mhm. no też wciela się fenomenalna Dolly de Leo, która jest, no tak naprawdę, osobą z ludu, prawda? Mówiąc, mówiąc brzydko, ale, no jednak, jest też doświadczona decyzjami innych osób. Więc to jest dla mnie duża wartość tych produkcji, że tu, nie chodzi o to, żeby się pośmiać z nie wiem uprzywilejowanych bogaczy, co raczej żeby zobaczyć co stoi za naszymi bohaterami, którzy zdecydowali się na to, żeby wyjechać w jakąś dzicz, uszę, Tutaj niemalże dosłownie, bo akcja rozgrywa się w przepięknych Alpach. I, i, I zostać się zamkniętym praktycznie z, właśnie z dziewięciorgiem nieznajomych. Także to oglądało się z dużą przyjemnością i ja w drugim sezonie szczególnie jakby totalnie zapomniałam o tym czynniku. Yy, Pieniężnym, że, że mhm. tak to ujmę. No i tutaj postawię kropkę. Wiesz, bo to też jest tak, że ja mam wrażenie, że jeżeli by się trzymać już, czy doszukiwać przynależności tego serialu do, do właśnie takiego podgatunku Idderitch, to mhm. ja paradoksalnie uważam, że nawet drugi sezon, on się bar, bardziej czy lepiej w to wpisuje, ale w zupełnie inny sposób. Bo, Patrząc na pierwszy, to mówię, tam ten aspekt bogactwa on występuje, ale mówię, on jest tam trzeciorzędny. To, że ci tak ludzie jest. mają kasę, to nie ma żadnego znaczenia, bo tam, nie wiem, na przykład dla mnie takim najbardziej urokliwym wątkiem to był wątek tej pary, którą grała Melissa McCarthy oh, i Bobby tak. Canavale. On był futbolista po prostu przećpany środkami przeciwbólowymi. Ona jakaś tam popularna pisarka, która ma rozwalone życie osobiste i się nie może też ogarnąć z pracą. I to, jak oni się docierali od jakiejś totalnej po prostu niechęci, nienawiści wręcz po prostu w toku tego sezonu, jak ewoluowali, żeby gdzieś tam się na siebie otworzyć, to, to jest właśnie to, co tak mi się podoba przy wielu postaciach w obu dwóch tych sezonach. I wiesz, ten, ten wątek finansowy, czy klasowy, ja bym powiedział, on, mówię, on w tym pierwszym sezonie ma naprawdę moim zdaniem marginalne znaczenie. W drugim sezonie można się tego wątku doszukiwać, no bo tak jak mówię, no Mark Strong czy postać, którą on gra, ona taki jest tym głównym charakter. vilanem, dosłownie, tak, tak. On po prostu jest takim wręcz bondowskim złolem. Co jeszcze? To, że to się rozgrywa w Alpach i tam mamy sceny, tak. no, po prostu gdzie on w jakimś płaszczu i, i golfie stoi, na przykład na tle kominka Przepiękny czy coś w tym człowiek. stylu, to to po prostu naprawdę miałem taki vibe bondoskiego złola niemalże. Ale zwróć uwagę, że to to jego bogactwo też jest zupełnie inaczej prezentowane niż w, te, w jakichś takich satyrach na bogaczy, bo tak. nie tyle przez pryzmat tego, jaki to on jest bogaty i, yy, i, i, i co teraz głupiego zmaluje, tylko przez pryzmat tego, jak to jego bogactwo yy, zainwestowane w bardzo różnych kierunkach naznacza yy, życie różnych ludzi, właśnie począwszy od jego syna, yy, poprzez Całą siatkę różnego rodzaju osób, nie? które, nie wiem, czy to przez jego telewizję, czy przez jego jakieś tam firmy zajmujące się badaniem i rozwojem, czy firmy promujące jakieś, czy, czy zajmujące się zbrojeniami, telekomunikacją, czy w końcu, nie wiem, przez dobroczynność, jakieś tam działania charytatywne, to jest pokazane jakby to, jak to bogactwo, no bardzo właśnie tak życiowo rezonuje, nie? Mm -hmm, no bo mm -hmm. to faktycznie jakby łatwo jest obśmiewać bogaczy z ich jakimiś głupotami, i, i nie wiem, i, i nabijać się z Elona Muska i Maska, przepraszam, jego odpałów jako odklejonego miliardera, ale właśnie tutaj to jest w bardzo nieoczywisty sposób pokazane, bo ten miliarder jest cały czas w tle tak jak powiedziałaś od pierwszego odcinka po prostu w rozmowach się przewija ale my śledzimy to jego bogactwo właśnie z perspektywy bardzo różnych ludzi, z różnych kontekstów i to jak to jest też budowane wiesz, to jak ta tajemnica, co w zasadzie łączy te postaci, jakie to jaki to ma związek z naszym głównym wilanem i tak dalej, i tak dalej to jest naprawdę bardzo zmyślnie tutaj rozpisywane w mojej opinii. Tak, Wątek Marka Stronga był dla mnie bardzo zaskakujący w tym sezonie, bo nie spodziewałam się tego, jak, jak to jego działanie zostanie powiązane z innymi bohaterami. I to było no szalenie przejmujące, bo przecież dostajemy wątek poboczny, bo pokazany niejako w retrospekcjach ojca jednej z bohaterek, który popełnił mhm, tak. samobójstwo właśnie z powodu tego, że jego dokonania naukowe zostały zaangażowane właśnie w, w tematykę zbrojeń i w szkodzenie drugiemu człowiekowi. Więc to, co tutaj mi się podobało i co też sprawiło, że niejako ten drugi sezon wyróżniał się w moim odczuciu na tle tych produkcji, że że ten, ta problematyka jest ujęta trochę szerzej. Że mhm. często w tych, tych, tych filmach, serialach jest tak, że obserwujemy mikroświat tych bohaterów i, i ich bogactwo skupione tylko na nich. Tutaj jako nie wiem, sposób na opisanie, o co mi chodzi, przywołam chociażby yy, wątek yy, Jasona Isaaca z trzeciego sezonu Białego Lotosu, który mhm. jest no, tam jakimś yy, ewidentnie trefnym... Yy, przedsiębiorcą, czy kimś, kto tam się zajmuje lewymi biznesami, ale tak naprawdę wątek w serialu skupia się tylko na nim. Nie widzimy jakby tego całego tła, czyli tego, jak jego decyzje wpływają na, wiesz, pojedyncze osoby. Mhm. A tutaj mamy ten świat rozszerzony, prawda? Czyli, czyli to, jak najmniejsze decyzje Decydują o życiu, no tak naprawdę, najmniejszego, najbardziej szarego człowieka. No tutaj też mamy wątek tego, fantastyczny wątek. Ciekawa jestem, co o nim powiesz. Tego pozornie żigolaka, opiekującego się naszą... Pielęgniarzem. Y, tak, Kristin Barański, który ewoluuje właśnie w pielęgniarza. Więc to jest y, wprowadzone jako taki żart, że dojrzała kobieta przyjeżdża y, z jakimś młodym facetem, a potem ten wątek zostaje odwrócony do góry nogami. No dla mnie to był... Wow, naprawdę teoretycznie prosty zabieg, ale wprowadzony z jakąś taką dużą dozą emocjonalności, że to na mnie bardzo mocno zadziałało. I mamy tutaj, wiesz, zwykłego faceta z jakiegoś tam europejskiego kraju, który też jest naznaczony przez decyzję tego jednego dużego człowieka. Więc to było dla mnie fantastyczne, że to bogactwo było pokazane kompleksowo jako, jako proces, który. No, na, na którego wpływa wiele zmiennych, które potem odbijają się na każdym z nas, więc, więc to było naprawdę zaskakujące, bo wydaje mi się, że w pierwszym sezonie tego aż tak nie było, że jednak obserwowaliśmy ten mikrokosmos zawarty w tym przepięknym ośrodku, a tutaj jednak... Hmm, Wyszliśmy trochę dalej, więc no było to dla mnie, powiem Ci, dość mocne i, i w pewien sposób też przygnębiające, także drugi sezon zadziałał na mnie zupełnie inaczej niż pierwszy. Tak, no, ale wydaje mi się, że to, to jest kwestia też tego, że te sezony one jednak są mocno inne, bo, bo tak Zgadza jak się. mówię, wydaje mi się, że ten pierwszy sezon, on... Yy... On nie jest właśnie taką satyrą na bogaczy, tylko on jest bardziej, jeżeli już satyrą na coś, to, to może na yy, właśnie takie te, wiesz, new age'owe, modne, nie, yy, tak. różne odjazdy, które w tej chwili też się stały popularne, ale nawet ja trochę się wzdrygam mówiąc satyra, dlatego, że ja mam wrażenie, że przez to ile empatii twórcy tutaj dają bohaterom, jak pozwalają nam ich zrozumieć i jak pozwalają im ewoluować, to ja w tym nie widzę takiego, wiesz, obśmiania, a, mhm. ale zgadzam się totalnie, że ten drugi sezon właśnie przez tę konstrukcję, że tutaj jednak wszystko jest połączone, że to jest pewna taka powiedziałbym nawet zagadka. Nie? Tam w pierwszym tak. sezonie tego nie było, to była po prostu grupa ludzi, która trafiała na terapię i po prostu gotowali się w tym takim garze bardzo niedopasowanych charakterów i własnych traum i musieli po prostu dojrzeć do, do określonych zmian i decyzji w swoim życiu. Natomiast drugi sezon przez to też wydaje mi się, że ty go tak możesz czytać jako poważniejszy i taki nieco smutniejszy, no bo on jest cięższy właśnie mhm. przez to, że my widzimy grupę połamanych postaci w różny sposób, gdzie każda... Widać, że jest z jakimś problemem, a na to wszystko mamy jeszcze właśnie tę nitkę, która, która ich łączy. Natomiast właśnie to, jak to jest zmyślnie pisane, to ten wątek czy Mateo, o którym ty wspomniałaś, czy mhm. na przykład y, też fantastyczny moim zdaniem i bardzo nieoczywiście poprowadzony wątek y, Tini i y, Wolfi. Czyli o, tych, tych, tych lesbijek, muzyczek, które są fantastycznie jakby napisane, dlatego że tak jak w wątku Mateo mamy pewne odwrócenie, tak tutaj też dochodzi do pewnego odwrócenia, gdzie nagle okazuje się, że w teorii ta wielka, uznana pianistka, która ma problem z jakąś blokadą twórczą i, i nie chce grać i początkowo, mały spoiler, Wydaje się, że to ona jest tutaj tą osobą, która została Niszczy, sprowadzona z... do, mm -hmm. do ośrodka jako, jako ta osoba wymagająca naprawy, a tak naprawdę no, jej partnerka jest tylko takim plus one, która ją do tego ośrodka sprowadziła i nagle stopniowo odkrywamy, że to jest dokładnie na odwrót, że tak w zasadzie <śmiech> to, to tutaj y, na, nasza pianistka jest właśnie tym plus one, a tą osobą, która jest tą postacią, która musi pewne rzeczy przepracować i dojrzeć, jest Wolfi i z szaleniem się podoba też na przykład konkluzja, bo ona też jest taka, taka nieoczywista w kontekście wiesz, tego całego procesu terapeutycznego, mhm. który my widzimy na ekranie, no bo to, to jednak, no nie wiem jak ty, ale ja na przykład się spodziewałem, że to pójdzie w zupełnie innym kierunku, takim bardziej wyświechtanym, czy mo, może to złe słowo, ale bardziej takim oczywistym. Takim happy endowym bardziej, tak, takim, takim happy endowym, a tutaj no, nie powiem, że, że to jest jakieś z kolei bardzo negatywne zakończenie, ale to zakończenie jest bardzo takie zniuansowane i bardzo nieoczywiste tak naprawdę, na tle tego, co można było się spodziewać. Mhm. Ja powiem więcej, wydaje mi się, że w tym wątku widzimy naprawdę kawał dojrzałego scenariopisarstwa, bo tutaj bardzo łatwo było poprowadzić ten wątek w kontekście tego, o czym my często mówimy, czyli tej tiktoizacji popkultury, że coś jest stworzone po to, żeby potem pociąć na rolki i mhm, z tak. tego powodu reklamować dany produkt. I, I tutaj było bardzo łatwo zrobić to samo, tym bardziej, że dostajemy dwie bardzo mocno queerowe aktorki, które są jakby wręcz stworzone do tego, żeby być tymi ikonami, które by się gdzieś w takim przekazie pojawiały. A tutaj dostajemy rzeczywiście zakończenie nie napisane pod pewne reakcje, pod pewien taki baz internetowy, ale zakończenie, które wydawało mi się szalenie dojrzałe i mhm. takie, które... Jak najbardziej mogłoby się wydarzyć. Dlatego mnie totalnie zdumił, zdumiał ten zarzut, że w dziewięciorgu nieznajomych bohaterowie nie, wypowiada, nie wypowiadają się, nie mówią tak jak prawdziwi ludzie. No come on! Ten jeden wątek jest dokładnie tym, co się przewija w prawdziwym życiu. Zresztą każdy z tych wątków ma w sobie pierwiastek prawdziwego życia, no bo tutaj przecież dostajemy historię dwóch kobiet, z których jedna robi wszystko, żeby naprawić, tutaj otwieram cudzysłów, swoją partnerkę, tylko czy ta jej próba naprawy jest powodowana chęcią pomocy partnerce, czy, czy chęcią, nie wiem, uformowania siebie w określony mhm, sposób. Tak. To, to było dla mnie naprawdę fenomenalne. I, I tutaj też się capnę tego, o czym powiedziałeś wcześniej, co też wydaje mi się istotne w jakby odbiorze tego serialu, czyli czy to jest rzeczywiście satyra? Bo słuchając ciebie tak sobie zaczęłam myśleć, tak biorąc ten serial jako taki całokształt, obydwa sezony razem, czy to rzeczywiście jest satyra na bogaczy, czy raczej no ja jakieś. No dokładnie, dokładnie. To pytanie retoryczne. Już mówię, o co mi chodzi. Bo wydaje mi się, że z tego, z tego serialu wybrzmiewa bardziej taka myśl, taka krytyka bardziej systemu, który wykorzystuje jakieś nasze bolączki czy, czy, czy jakieś, jakieś przeżycia po to, żeby wiesz, zbijać na tym kapitał. No bo tutaj dostajemy, mhm. tak jak powiedziałeś, osoby po głębokich traumach, po głębokich przeżyciach, które tak naprawdę są gotowe na wszystko, żeby poczuć się dobrze, żeby, żeby się wyleczyć. I wydaje mi się, że to jest jakby klucz do zrozumienia tego serialu, że wiesz, w prawdziwym życiu wszelakiego rodzaju szarlatani i jacyś guru internetowi, którzy chcą nam mówić, jak mamy żyć, co zrobić, żeby żyć dobrze, żerują trochę na takich, wiesz, naszych trudnych emocjach, trudnych doświadczeniach, które próbują Jakoś tam uformować w określony sposób. I tutaj, jasne, mamy ten taki trochę humorystyczny wydźwięk tego, te, tej terapii narkotykami, ale jakby sięgając głębiej czy, czy, czy dalej, no to tutaj rośnie mi taki większy problem, czyli tego, jak, jak nasze trudy, ciężkie emocje mogą zostać wykorzystane po to, by zbijać na nas jakiś kapitał i jakby w drugim sezonie to chyba jeszcze mocniej jest zauważalne właśnie ze względu na to, że mamy jednak taki nastrojny Trój bardziej poważny, bardziej smutny. Zresztą no, sam finał drugiego sezonu, wydaje mi się, jest takim poparciem tej tezy, że ma, mamy kolejnego bogacza, który zwęszył wiesz, pomysł na, na zarobek i będę zarabiać na tym, żeby chorych, od chorych ludzi wyciągać kasę. Wiesz, wydaje mi się, że tutaj to, to jest kilka wątków, bo mhm. jakby patrząc... Z perspektywy tego, że na przykład, nie wiem, to co mówisz, że ludzie narzekają, że postaci tak nie mają prawa się wypowiadać, bo to brzmi nienaturalnie. Ja mam mhm. wrażenie, że to znów jest trochę pomieszanie porządków, w tym sensie, że ja rozumiałbym zarzut o pewną teatralność, dlatego, że ten drugi sezon, bo już możemy się skupić myślę mhm. głównie tak. na nim, on ma w sobie taki pierwiastek teatralny. Jednak wiesz, dużo scen jest w jakimś jednym wnętrzu albo w jednym pomieszczeniu jakimś, gdzie kilka postaci ze sobą rozmawia w dosyć statycznej scenie. I to, to ma taki vibe momentami właśnie wiesz, kojarzący się z tym, co my nazywamy teatralnością w filmie. Ale to jakby moim zdaniem nie przekłada się na to, jak całość jest pisana w kontekście dialogów, bo i dialogi, i to, jak się postaci zachowują, moim zdaniem jest bardzo naturalne. Tu są dziwaczne postaci, bo nie wiem, jak mamy tą Imogen na przykład i cały ten jej związek z Peterem. No przecież Imogen jest... Babką, która początkowo no, wydaje się wręcz absurdalnie irytująca w swoim zachowaniu i w swoim odklejeniu, no bo widzimy dorosłą, nie wiem, 40-letnią czy 30-paroletnią kobietę, która się zachowuje momentami jak ym, odklejona nastolatka. Tylko, Oj, tak. tylko, wiesz, tylko, że to nie jest y, y, w, tak po głupiemu przerysowane, mhm. tylko my stopniowo widzimy, że y, po prostu to ma sens i to zachowanie tej postaci y, ono z czegoś wynika, czymś jest podyktowane i cały ten wątek do czegoś zmierza. Ja mógłbym tak każdy z tych wątków y, y, rozpisać, natomiast to, co wydaje mi się, że może powodować, że część ludzi się odbija y, od tej produkcji to takie odjechanie, Wiesz, ten mistrz, z którym nasz bohater, jeden z bohaterów rozmawia i którego widzimy. <grym> tak. Albo te sceny z narkotykami, gdzie po prostu widzimy te jakieś... podobny był ten odcinek, przepraszam, tak, tak. wiesz, ale, ale to jest, przez to, że no to, to nie jest takie życiowe, nie? no bo to jest, no... Wiemy, jak działa psylocybina i no, z jednej strony może tutaj <grym> przemycają nam pewne realne zachowania, no ale to, to, to powoduje, że to wygląda dziwacznie na ekranie, a do tego jeszcze mamy cały ten koncept z tym wchodzeniem w, we wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to powoduje, że jak się ze, zestawi się tę poważną tematykę z taką tą odjechaną momentami formą, no to u części widzów może to wywoływać taki bardzo duży dysonans w, w odbiorze całości, a dla mnie to jest zaleta, nie? To, jest, to mhm. jest tak naprawdę siła tego serialu, bo my widzimy po prostu te postaci w dziwacznych sytuacjach, a też z prawdziwego życia i to też jest kolejny element taki powiedziałbym bardzo życiowy. No to umówmy się, z ludzi taka szczerość czy prawdziwość jakkolwiek rozumiana bardzo często wychodzi właśnie najlepiej w jakichś takich skrajnych, dziwacznych sytuacjach, no bo wtedy trudno jest nam nie wiem zachować maskę jakąś nie do której jesteśmy przyzwyczajeni Dokładnie. Tak, myślę, że tutaj sam koncept punkt wyjściowy może konfundować, no bo rzeczywiście mamy wątek, nie wiem, terapii, jakiegoś dochodzenia do swoich życiowych prawd poprzez właśnie no trip tak naprawdę, nie? I, i, mhm, i tak. tutaj rzeczywiście ten odcinek na wspomnienie, którego się tak podekscytowałam, no jest mocno powykręcany, no bo tutaj ten wątek imogen i i, i tego Boże, Pitera, Petera, <głos> właśnie, Harry Golding, jest cudowny w swojej, w swojej Henry, Boże, Ym, i jest absolutnie cudowny w tej swojej roli, no i tutaj całe to ich czpanie jest sprowadzone do jakiejś beki właśnie z takich alpejskich symboli, jakiejś Heidi i tego typu rzeczy, no ale właśnie, to jest powiedzmy jakiś tam gimmick, jakiś fan, jakaś atrakcja, ale na tym jakby ten wątek się nie kończy, bo przechodzimy dalej, więc tutaj nie mamy sprowadzenia wszystkiego tylko do tego aspektu tripu, fazy i tak dalej. Tylko to jest jakby krok do tego, żeby wejść w tych bohaterów głębiej. I w ogóle podoba mi się bardzo to, co powiedziałeś o Imogen, bo tutaj znowuż sama mówiłam na początku, że nie chciałabym porównywać z Białym Lotosem, ale no wyrzyguje się to wszystko ze mnie, mhm. bo przypomniałam sobie w tym momencie ten wątek znowu z trzeciego sezonu z tą y, córką Jasona Isaaca, mhm. y, która powiedzmy no, pod pewnymi względami jest tożsama z Imogen. Tylko zobacz jak te wątki y są zupełnie inaczej poprowadzone. Tak. No bo obydwie to są bogate laski z dobrego domu, które są uprzywilejowane od urodzenia, ale w Białym Lotosie tak naprawdę chodzi o to, żeby ta laska nadal była tą białą, uprzywilejowaną laską, która stwierdza, że no nie, jednak nie spędzę roku w jakimś zasyfionym klasztorze. A tutaj widzimy dziewczynę, która, dla której ten przywilej tak naprawdę nic nie znaczy, bo skryje się za nim, potem na trauma, która Aha. wypływa właśnie w taki, a nie inny sposób. Więc to jest jednak ciekawe, że tylu jakby recenzentów skupia się wyłącznie na tej fazie, fazie, na tej warstwie teatralnej, dziwnej, przerysowanej, no bo tak naprawdę to jest tylko jakaś tam jakiś tam powierzchowny aspekt, który przykrywa nam to, o co tak naprawdę w tym serialu chodzi i jak bardzo te losy naszych bohaterów są powykręcane i w ogóle tak jak zresztą powiedziałeś jak się przemieniają tak naprawdę pod wpływem jakichś mikro rzeczy tutaj nie mamy jakiegoś mm -hmm. nie wiem przełomu że nie wiem coś spadnie z nieba i oni nagle odkrywają siebie na nowo tylko tu jest konsekwentnie budowany wątek postaci, która dochodzi do jakiegoś punktu, w którym nie była na początku serialu, więc dodając do tego jeszcze ten opuszczony skrawek przepięknych gór, przepięknego hotelu, no to tutaj mamy y, naprawdę taki, taki vibe y serialu, który zagląda w głąb ciebie, że mhm. jednak w pierwszym sezonie tym bardzo słonecznym, takim plażingowym, tego aż tak nie było. Tutaj mamy ten taki moment, żeby rzeczywiście się wyciszyć i poobserwować tych bohaterów z naprawdę przeróżnych stron. Znaczy, bardzo się cieszę, że właśnie to wyróżniłaś, bo też do tego chciałem jeszcze nawiązać, że mi się też bardzo podoba to podejście do tej formuły terapii, no bo można by to sprowadzić właśnie do tych dragów, ale tak naprawdę te dragi one są trzeciorzędne, no bo tu mhm. chodzi bardziej o pewną refleksję, autorefleksję i pewną przemianę pod kątem właśnie tych małych rzeczy, e, jakichś dialogów. E, znów ja wrócę do tych dialogów. Zobacz, te postaci cały czas są na siebie skazane i one cały czas ze sobą rozmawiają. Mhm. I to jest bardzo fajnie pokazane, bo to jest właśnie naturalne. Oni czasem rozmawiają o rzeczach poważnych, a czasem rozmawiają o jakichś po prostu totalnych głupotach. Czasem przywołują jakieś rzeczy z przeszłości, które, nie wiem, nagle dopiero zaczynają nabierać jakiegoś znaczenia i dla nas jako widzów, ale też dla tych postaci, nie? gdzie widzimy, że, że coś jest właśnie, nie wiem, jakimś potencjalnym źródłem problemu, albo z kolei czymś, co, na czym może można budować jakąś tam przyszłość, nie? Bardzo mi się to podoba, że właśnie tutaj nie ma mm, takiej próby zinfantylizowania. ja bym powiedział całego takiego procesu terapeutycznego na mhm. zasadzie, że wiesz, że y, zamknij parę osób i nagle dostaną jakieś iluminacji, po prostu spadnie na nich objawienie i po prostu <grym> tak. i, i, i to wszystko z głowy, tylko tutaj widać, że to jest proces i to nie jest łatwy proces. Ja, ja zakładam, że pewnie nie wiem, psychologowie czy terapeuci by mieli wiele uwag do tego, jak to wszystko przebiega, no bo umówmy się, to jest pewnie przyspieszone, podkręcone i tak dalej, no bo takie musi być, serialowo to musi tak być zrobione, ale mm -hmm. sam fakt, że właśnie mamy pokazany jakiś proces dojścia, który wcale nie jest łatwym i oczywistym procesem, no to to jest duża wartość tego serialu, tym bardziej, że mówię, on jest budowany na nieoczywistościach. To jest w ogóle dla mnie naprawdę duża zaleta tego drugiego sezonu, bo w zasadzie każdy wątek jest na swój sposób zaskakujący. Przecież cały wątek tego trójkąta Wiktoria i Modzen i ten Mateo, który jest właśnie tym kochankiem, opiekunem. Tak jak mówisz, nie? Przecież to zaczyna się wątek jak to, z takiej komedii romantycznej, gdzie mamy starszą panią i młodego kochanka yy, i nagle okazuje się, że cały ten trójkąt pokręcony yy, jest... Uh, pokręcony, ale w zupełnie inny sposób niż nam by się wydawało, nie? że ta yy, i, Imogen, która jest taką trzpiotką i zachowuje się po prostu jak nieogarnięta nastolatka, że to yy, ma jakiś związek właśnie z przeszłością, że ta je, jej relacja z matką absolutnie nie jest taka, wiesz, oczywista, jakby się mogło wydawać na początku, że rola Mateo w całym tym związku jest nieoczywista, że, że ta matka, która też przecież początkowo wydaje się jak wycięta z jakiegoś katalogu bogatych matron też wcale nie jest oczywista i tak ja mówię, tu w zasadzie każdą jedną postać z tej naszej dziewiątki czy tam dziesiątki głównych postaci, by można było konstrukcyjnie rozbierać na części pierwsze i właśnie pewnie wyciągać jakieś tam niuanse w konstrukcji danej bohaterki czy bohatera. Mm -hmm. Mateo, to jest w ogóle dla mnie trochę taka kwintesencja tego, jak powinno się pisać postaci drugoplanowe, bo postaci drugoplanowe Drugoplanowe często, są rzeczywiście drugoplanowe, że mhm. są traktowane po macoszemu. Tak naprawdę są, bo są, a nie po to, żeby jakoś wpływać na tę fabułę. A tutaj rzeczywiście mamy bohatera, który teoretycznie jest gdzieś w tle, ale jest szalenie ważny dla tego, co się dzieje w tym pierwszym planie. I naprawdę dużą przyjemnością było oglądanie tego, jak ta postać przeciera sobie szlaki na, tym, na tej mapie tych pokręconych postaci. I to jest rzeczywiście kawał dobrego pisania, jak sprawić, żeby postać, która teoretycznie jest w tle, miała aż taki wpływ na to, co, co dzieje się z tymi właśnie głównymi bohaterami. Także no, dużo, z dużą przyjemnością go oglądałam. Jeszcze dopowiem do tego, o czym mówiłeś, że, że nie ma tutaj infantylizowania tych problemów. Totalnie się z tym zgadzam i ja powiem więcej. Też bardzo podoba mi się to, że tutaj nie oglądamy konfliktów tworzonych na siłę, tylko pod o, fabułę. Tak. O żeby tak, te ja nie cierpię były. Tego. Tak. I to jest bardzo często obecne właśnie w tych filmach It the Rich, o których mówimy, że jest ten taki ping-pong słowny, że oni są dla siebie tacy wredni, przezbywają się, wyzywają i tak dalej, po to tylko, żeby to było, żeby fabuła szła do przodu. Tutaj oczywiście mamy mniejsze bądź większe tarcia, ale to wszystko jest w takim kluczu bardzo naturalnym, no kurczę, wyobraźmy sobie, jesteśmy gdzieś na odludziu, zamknięci z iloma tam osobami, których nie znamy, no to jasne, że jakieś tarcia się będą pojawiać i to tutaj jest też bardzo fajnie wprowadzone, Dlatego znowu powtórzę się. Dużą przyjemnością było dla mnie oglądanie tych momentów, kiedy te postaci, kiedy między tymi postaciami jednak pojawia się jakaś nić porozumienia. No, to taka scena, która od razu mm -hmm. mi przychodzi na myśl, to jest ten moment, kiedy w saunie się znajdują tak, we, we tak. troje i piją wino i gadają głupoty, i nagle po prostu wiesz, dochodzi do takiego widocznego przełamania lodu w grupie która jest totalnie niedopasowana, bo przecież tam się znajduje jeszcze trójka, która w zasadzie no, można powiedzieć, że nie powinna prawie że ze sobą mieć o czym rozmawiać, mm -hmm. nie? No tak, no przecież mamy tą byłą zakonnicę, która zresztą też przechodzi bardzo ciekawą drogę, no bo obserwujemy jej relacje nie tylko jakby z religią, z kościołem, która no też jest jakby uwypuklona w jednej takiej tragikomicznej scenie, która mhm. też zrobiła na mnie duże wrażenie, ale też jej drogę jako osoby, która pomagała tam ludziom doświadczonym przez wojnę i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby osoby, która jest naprawdę obarczona tragicznymi doświadczeniami, ale no jej poczucie humoru jest w tym serialu wprowadzone tak fenomenalnie i tak nienachalnie, że oglądanie jej relacji, szczególnie w tej scenie, o której wspomniałeś, było takie krzepiące, że, mhm. że jednak nie znajomi, a nawet jeżeli nasza znajomość będzie się ograniczać tylko do tych kilku dni, to nadal to jest super, nadal to jest ważne doświadczenie, więc tak, te brak tych konfliktów tworzonych na siłę, był fenomenalny, bo to też jest wydaje mi się dowód jakiejś takiej dojrzałości yy, scenariopisarskiej, żeby to pro, poprowadzić jednak w tym kierunku. No bo przecież wiesz, no mówię że mamy Marka Stronga, niemalże Bondowskiego Williana i tu było bardzo łatwo przesadzić mhm, yy, w momencie, kiedy on się tam pojawia, nie? A, yy, w sumie jedna jeszcze myśl mi przeszła do głowy i pytanie, jak ty to czujesz, bo ja w, oglądając ten drugi sezon, w którymś momencie m, zacząłem mieć poczucie, że twój Twórcy trochę się bawią, a wręcz igrają naszymi oczekiwaniami jako widzów w kontekście niektórych postaci i próbują trochę nam zagrać na nosie, trochę wytrącić nam takie łatwe interpretacje i znów mogę przywołać właśnie, czy mogę nawiązać do postaci Agnes, czyli właśnie tej naszej zakonnicy, bo mhm. przecież kiedy ona się pojawia, to znów ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że od razu każdy ma wyobrażenie pewne, pe, pewną taką kalkę. nie? Jak widzimy właśnie zahukaną kobietę, byłą zakonnicę z jakąś tam przeszłością, <grym> wiesz, te <jej> różne <grym> tak. dziwne natręstwa, jak na przykład to, że, nie wiem, śpi na podłodze i tak dalej, i tak dalej. To nam już to kreuje jakiś konkretny obraz tej postaci. No tym bardziej, że jeszcze, no, nie wiem, kwestia religii, no umówmy się też jest, łatwa do obśmiania w dzisiejszym świecie mm -hmm. i stopniowo, tak jak mówię, u prawie każdej postaci. I ja miałem poczucie, że twórcy tak piszą histor jej historię, że nagle to, co wydawało się nam oczywiste jest zupełnie nieoczywiste, nie? że nagle różne takie drobne jakieś niuanse albo elementy tej historii, jak nawet właśnie samo to jej borykanie się z wiarą czy niewiarą w Boga mhm. jest tak fajnie pisane, że pomimo tego, że musiałem się w niektórych momentach bić przy różnych postaciach w piersi, bo na przykład, nie wiem, coś wiesz, skreśliłem jakąś daną postać, albo już sobie wyrobiłem na jej temat jakieś zdania, a nagle się okazywało, że to jednak nie jest tak, jak mi się wydawało. No to, to samo to, że właśnie to było tak umiejętnie napisane, to, to było no, bardzo fajne, duża radość, dużą radość mi to sprawiało, żeby to, to śledzić w toku całego tego sezonu. Tak, absolutnie się z tym zgadzam, działa różnie w przypadku różnych postaci, bo powiedzmy postać Wiktorii, w którą właśnie wciela się Krystyn Barański, no to jest powiedzmy jakiś tam y, szablon, jakiś motyw mhm. wrednej bogatej matki, która dręczy swoje dziecko, a na końcu okazuje się, że tak naprawdę nie jest. To nadal jest fajny wątek i, i taki dość poruszający, ale powiedzmy, że to jest jakiś schemat. Y, natomiast y, to, o czym mówisz, chyba najmocniej zadziałało na mnie w przypadku y, postaci Briana. Być może mm -hmm. to moje jakieś, nie wiem, chore wyobrażenia czy coś, ale... To też jest fakt, że miałam takie odczucia, też jest w sumie yy, dowodem na to, że rzeczy, które oglądamy formują jakieś nasze mm -hmm. wyobrażenia o, o danych wątkach. No i wiesz, tutaj dostajemy dorosłego faceta z jakąś kukiełką występującego w programie dla dzieci i dostajemy sygnał, że coś jest z nim nie tak, że został skancelowany, otwieram cudzysłów. Yy, no to moje pierwsze skojarzenia, jakie się pojawiły, no to, że jest jakimś obleśnym creepem, że, no, że, że coś... Że, że, że coś ma tutaj na sumieniu naprawdę obrzydliwego i, i patrzyłam tak bardzo nieufnie na, na tę jego postać i na to, w jakim kierunku pójdzie. Tym bardziej, że on na początku robi wszystko, żeby pokazać się jako taki mm, uprzejmy, taki elokwentny, taki... U ucacany bardzo. No i znowu tutaj dostajemy przewrotkę, która pokazuje nam człowieka, który przyjeżdża do tego właśnie hotelu, ośrodka z, z konkretnymi doświadczeniami. Więc Brian jak najbardziej realizował to, o czym mówisz. No już wspomniany wątek przez nas Wolfi i Tiny, gdzie mhm. tutaj tak naprawdę się to wszystko odwraca do góry nogami pod kątem tego która z nich tutaj bardziej zawiniła w tym związku, że, że to wszystko się tak potoczyło i yy, czy czasami nie chcemy komuś pomóc, w ogóle nie biorąc pod uwagę potrzeb tej osoby. Yy, mhm. Więc to było dla mnie takie wow. Nie? Tym bardziej, że my tak jak już powiedzieliśmy, było bardzo łatwo zakończyć ten wątek w taki bardzo klasyczny sposób. A jednak tutaj wchodzi taka życiówka, nie? Że, że, że to jednak nie zawsze bywa tak, jak nam się wydaje. I duża wartość, naprawdę duża wartość, bo ja w pewnym momencie, no zresztą już nieraz o tym mówiliśmy w trakcie rozmowy, zupełnie pomijałam ten aspekt finansowy tego, tego bogactwa, uprzywilejowania, skupiając się na tych małych dramatach, które no, tutaj się zazębiają, przeplatają i, i dzieją się naprawdę rzeczy, więc szkoda, szkoda, że ten serial się spotyka z takimi mm, kliszami recenzyckimi, które gdzieś, gdzieś tam nie są mu przychylne, no i że ciąży na nim trochę to wiesz... To odium Białego Lotosu myśl, myślę, mam nadzieję, że, że osoby, które nas posłuchają gdzieś spróbują spojrzeć na tą produkcję trochę inaczej, bo wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Białego Lotosu tutaj nie ma tego takiego dystansu, że o, oglądamy jakiś bogaczy, oglądamy mhm, ludzi, tak, prawda? Tak, no tak, bo biały Lotos oglądasz po to, żeby się pośmiać czy, czy, czy powkurzać jakimiś bogaczami, nie? Sukcesję oglądało się po to, żeby zobaczyć bandę okropnych, bogatych ludzi, a tutaj mamy po prostu ludzi, że jakby ten, ten faktor się zaciera. No i super, super. no I Zresztą wiesz, powiedziałeś na początku o y, walorach produkcyjnych, które są no, absolutnie ogromnym atutem obydwu sezonów. Y, w dwójce w drugim sezonie no, szczególnie się cieszyłam ze względu na, na górskie otoczenie, które jest mhm. sfilmowane fenomenalnie. No i y, to też tak już pomału zbliżając do końca, y, myślę, że to też będzie dobry temat, żeby gdzieś spuentować nasze wrażenia po tym y, sezonie. Cała ta duchowa. Dziękuje ale tak dosłownie duchowość, która jest wprowadzana w tym, w tym serialu, no, szczególnie w drugim sezonie, bo nie przypominam sobie, żeby w pierwszym była aż tak ważna, no poza wątkiem Maszy i jej córki. No, i jej bo córki. Tutaj mm -hmm. tak, tak, to, to, tak, to, no, bo to było tutaj, tylko to w mm -hmm. zasadzie. Mm -hmm. Tak, a tutaj no, mamy jeszcze postać Leny Olin, o której do tej pory nic nie powiedzieliśmy, a która też jest bardzo ciekawym aspektem tego serialu i też ona się wpisuje fajnie w tę teatralność, o której mówiliśmy, mm -hmm. no bo Lena Olin to jest taka, wiesz, taka dama, nie? Taka, taka, taka aktorka przez duże A i rzeczywiście on, ona tutaj tą charyzmę swoją tak ogrywa. No i tutaj mamy też ten wątek takiego mieszania się za światów i świata realnego, yy, który chyba fajnie działa w tym takim górskim otoczeniu. Czy moim zdaniem działa fajnie, natomiast właśnie to jest yy, no powiedziałbym, że paradoksalnie, bo przecież postać Maszy i yy, właśnie postać tej jej mentorki, którą gra Olin, no to to są takie postaci, które mogą wybijać niektórych widzów, no bo właśnie, wiesz, to jest super życiówka, ale one prowadzą tak naprawdę te postaci. To może się wydawać absurdalne, no bo właśnie czasem ta duchowość, nie wiem, ona może sprawiać wrażenie, że to jakieś nie przystaje do, do, do tych wszystkich wątków dramatycznych, ale moim zdaniem właśnie to, jak to jest pokazane, jak to jest też zagrane, to działa. To po prostu działa. No tu, mhm. tu jest y, duża zasługa nie tylko scenariusza, ale też właśnie całej ekipy aktorskiej, no bo no mamy jednak mieszankę takich naprawdę bardzo dużych nazwisk, no bo Lena Olin, Nicole Kidman, Mark Strong no to umówmy się, to jest naprawdę ekstra klasa aktorska ale to jest tak, że nawet jeżeli właśnie mamy jakieś mniej, zna mniej znanych aktorów i aktorki w tych rolach, no nawet nie drugoplanowych tylko tych no, naszych dziewięciorga nieznajomych to mhm. ja mam wrażenie, że oni są świetnie dobrani i świetnie gra wywiązując się z tych powierzonych im zadań. Nie? To jest też właśnie duża zaleta tego, jak ten serial jest prowadzony, no bo też powiedzieliśmy to parokrotnie i wydaje mi się, że to też się nadaje całkiem nieźle na właśnie jakiś element podsumowania, że wiesz, to jest serial, który bardzo łatwo, mam wrażenie, mógłby się wywalić. Nawet właśnie w drugim sezonie jeszcze bardziej niż w pierwszym mm -hmm. przez ilość tej duchowości, tego, tych jakichś narkotykowych tripów i tego wszystkiego, co tutaj dostajemy. i Można by to było łatwo obśmiać, albo przesadzić, albo, że to by było po prostu jakieś totalnie cringe'owe, ale przez to, jak to jest napisane i jak jest ogrywane umiejętnie przez te wszystkie postaci, to ja byłem w stanie w to uwierzyć i też nawet, wiesz, stricte filmowo, nie, jak mamy, nie wiem, wchodzenie w te wspomnienia i tak dalej, ja po, w pierwszej chwili to Ci powiem, że tu miałem dużo obawy, nie, czy to nie będzie mhm. jakieś takie przekroczenie już granicy, z której nie będzie powrotu dla tego serialu, ale nawet to udało im się ograć na tyle fajnie, żeby po prostu rozegrać to wszystko, można powiedzieć, w jakiejś konwencji, retrospekcji, yy, która... No, nie będzie nas wywalała z imersji i, i tylko będzie nam mm. budowała po prostu całą tę sytuację, nie? No tak, mam wrażenie, że te sceny najbardziej broni to, że za nimi idą konkretne emocje. Tutaj tak. przypomniała mi się szczególnie ta scena, gdy Imogen z matką właśnie doświadczają tego procesu przejścia, gdzie wchodzą jakieś takie futurystyczne właśnie elementy przyklejania jakiegoś narzędzia na głowę, które umożliwi wejście w inny stan, ale znowuż, jakby ten futurystyczny Aspekt jest totalnie przykryty tym, y, czemu to wejście ma służyć, no bo tak naprawdę poznajemy y, sedno problemów obydwu bohaterek, tego z czym one tam przyjechały, i trochę też jest tak y, w tym momencie, gdy Masza. Y, przeprowadza, że tak powiem, na drugą stronę bohatera, w którego wciela się Mark Strong, mm -hmm, po to, tak. żeby właśnie poznał historię ich, ich dziecka tak naprawdę. Tutaj sobie pozwolę na spoiler, mm -hmm. wybaczcie. I, I jakby ten aspekt futurystyczny staje się częścią tej rzeczywistości. Więc ja się też zgodzę z tym, że to było łatwo wprowadzić w taki sposób bardzo kanciasty, że tak powiem, żeby nie przystawało do tego świata, ale no, jest jednak dużo bardziej mm, wiesz, naturalnie i tak smooth, nie? Że, mhm. że, że, to, że to pasuje do tego, co oglądamy. Więc mm, to jest dziwny serial, umówmy się, dziwny, ale w absolutnie dobrym znaczeniu tego słowa, bo wbrew tego, co się o nim mówi, nie jest tak bardzo tylko kolejnym klockiem w jakimś tam nurcie, który już się nam opatrzył i który tak naprawdę przemiela cały czas te same tematy. Więc, więc dziwność w jak najlepszym znaczeniu tego słowa moim zdaniem. Tak, no i tutaj ja od siebie dodam, że obydwa te sezony w zasadzie są dosyć autonomiczne, paradoksalnie, Mo, możecie sobie pewnie i nawet bezboleśnie sięgnąć od razu po drugi, bo w zasadzie wszystko, co jest istotne z punktu widzenia fabuły drugiego sezonu, to dostajemy w parę minut otwarcia tak, i, i, i podsumowania, się. a to jednak są dosyć zamknięte historie, no i ja y, będę się tego trzymał, że dla mnie dużą wartością jest taka nieoczywistość i bardzo fajne prowadzenie tych historii, bo i pierwszy sezon i drugi to jest właśnie dla mnie trochę o tym, nie? że my poznajemy grupę postaci, bardzo łatwo sobie budujemy mm, jakąś taką siatkę relacji yy, i naszego postrzegania tych bohaterów a twórcy nam szybko pokazują, że nie, nie, nie, to nie jest absolutnie tak, jak, jak wam się tutaj wydawało. To są jednak zupełnie inne postaci i właśnie to, co ty bardzo ładnie przed chwilą też powiedziałaś, czyli to, że tutaj mamy do czynienia po prostu z ludźmi. Tu, tu tak naprawdę tak jak, no, ogólnie to wiesz, tam iddy the Rich, ale to ja bym powiedział, że w ogóle można powiedzieć trochę <laughs> jest pewien trend taki, taki szerszy, nie tylko właśnie w kontekście It the Rich, ale w ogóle takiej klasowości, która się przewija tak. w wielu filmach współczesnych, czy serialach współczesnych. Tu mam wrażenie, że właśnie ta, ten, ten wątek klasowy, on jest, on ma mniejsze znaczenie, bo te, po, po prostu to jest historia trochę o czym innym, no i no i tyle. Ja, no ja naprawdę serdecznie polecam. Uważam, że to jest że bardzo fajny serial i on u nas jest cały czas na prime dostępny, chociaż go chyba robi Hulu. Hulu, z tego, tak. Z tego, co pamiętam. No i w zasadzie ten drugi sezon kończy się tak, że z jednej strony dostajemy znowu zamkniętą historię, a z drugiej można go pociągnąć spokojnie pewnie na trzeci sezon i ja bym się nie obraził, jak, jak za czas jakiś Masza <grym> wróci ze swoim nowym partnerem biznesowym yy, i zaserwuje nam kolejną, jakąś tam odjechaną terapię. Tak, myślę, że są podstawy do budowania trzeciego sezonu. Czy go dostaniemy? Zobaczymy. Na razie jeszcze nie ma żadnych oficjalnych mm -hmm. informacji, ale również nie obraziłabym się, jeżeli by powstał, bo rzeczywiście siłą tego serialu tak jak powiedziałeś jest aktorstwo, więc nawet jeżeli tematyka gdzieś wam tam nie podchodzi, nie za bardzo interesuje, to warto go sprawdzić właśnie dla aktorów. W pierwszym sezonie Samara Weaving, czyli jedna z naszych najważniejszych tak, współczesnych tak, tak, tak. Scream Queens jest absolutnie świetna cudowna. Świetna w tym pierwszym sezonie, tak. świetna. <głos> więc, więc warto. W drugim sezonie widzimy już mniej oczywiste twarze, chociaż Christine Barański też ma potężny fandom, więc, więc też myślę, że jej rola, jej postać da wam dużo przyjemności. Jerry, nasza rozmowa też mi dała dużo przyjemności. Cieszę się, że Również. spotkaliśmy się wokół tego serialu. Mam szczerą nadzieję, że że przekonamy kogoś z was do dosięgnięcia po niego, a my pewnie niebawem wrócimy w dyskusji o Białym Lotosie, który też, tak. też chodzi za nami. Także I już dzięki nie będziemy na sobie tak spijać z <śmiech> dzióbków. <śmiech> o, zdecydowanie, zdecydowanie, także wyczekujcie, będą, e, będzie się działo. Także dzięki Jerry za dzisiaj. Dzięki, e, tak. tak było super, było porozmawiać. <śmiech> tak, do usłyszenia, trzymajcie się, hej. Cześć.